oraz RealService.pl, ja jestem Cichonio, ze mną są Johnny, witaj Johnny. Witam. Oraz Tomek, witaj. Witam również. Ym, może zanim jeszcze przejdziemy do ligi hiszpańskiej, yy, wczoraj ważny mecz w Lidze Angielskiej, oglądaliście na pewno Arsenal z Manchesterem? Oczywiście, że tak oglądałem. Yy, yy, szczęsny dobrze zagrał, a Arsenal w sumie tak jak zwykle nie za dobrze chyba, nie? Arsenal, jak zwykle w takich meczach, pokazał brak charakteru. No Arsenal znany zespół z tego, że w najważniejszych spotkaniach, podobnie, podobnie jak Real, no, no gra na minimum możliwości. Więc, więc w sumie bez, bez zaskoczenia, a szkoda, a szkoda. Bo eee, John, na bardziej wyrównałem spotkanie. Eee, Johnny, ty, ty kibicowałeś, chyba Arsenal w tym meczu? Tak, i. No... Powiem, że się zawiodłem, chociaż no, nie powinienem się być zaskoczonym postawą Arsenalu. E, zawiodłem się też e, na Węgierze, bo to ustawienie taktyczne Arsenalu było dosyć, dosyć e, słabe i w środku pola tam Arsenal został zmierzony przez e, Manchester. No cóż, no Arsenal nic nie zrobił, żeby wygrać, a, a nawet żeby zremisować, więc Manchester zasłużenie wygrał. Szczęsny, dobrze się pokazał i, i, i, i życzę mu jak najlepiej, pewnie już niedługo wygrydzie Fabińskiego ze składu. Więc no jest... właśnie, tak, te, też o tym pomyślałem, że właściwie dlaczego miałby teraz tą bramkę opuszczać, skoro tak dobrze zagrał z Manchester'em. Powiedzcie mi jeszcze tylko w kontekście losowania Ligi Mistrzów, które już, nie, już niedługo. Mówi się o tym, że Arsenal to taka, taka jakby mała Barcelona, że oni grają w podobnym stylu. I, i, i ja się zastanawiałem, czy, czy na przykład dla Realu nie byłoby dobrze trafić na Arsenal, żeby mieć takie przetarcie przed, ewentualnie przed Barceloną, tylko że z taką, z taką słabszą wersją. Co sądzicie na temat podobieństwa stylów obu drużyn? Czy to faktycznie, czy to faktycznie hmm. można tak powiedzieć, można je porównać? Może tak z dwa sezony temu można by było to porównać, a teraz trochę Arsenal zmienił swój styl gry. E, przynajmniej w meczu z Manchesterem to zmienił kompletnie i grał jak Bolton albo Sunderland. E, no, jeżeli uważasz, że Arsenal jest trochę gorszą wersją w Barcelony, w sensie w stylu gry, no ja bym, Może trochę jest podobny, ale ja, ja, bym, ja bym chciał, żeby Real trafił na Arsenal, bo e, uważam, że Arsenal by pokonał Real, ale no. Czy, są, czy podobnie grają. Grają ładnie, na, no, ale może nie tak samo jak Barcelona. Różnica jest taka, że, że Barcelona jest w stanie zdominować każdego przeciwnika, natomiast Arsenal jest, jest w stanie zdominować zespoły tylko wyraźnie słabsze od siebie. Może Możemy najwyżej nazwać Arsenal Barceloną dla ubogich. Też świadczy o tym fakt, że, że Czeskwa Bregas, ich, ich najlepszy zawodnik w środku pola, myślę, że w obecnej Barcelonie najwyżej by siedział na ławce rezerwowych. Ja, ja chyba się zgadzam z tym i w ogóle, w ogóle Fabregas ma co sezon. Kto wie czy właśnie nie, nie ze względu też na to że on na Barcelonie już myśli to ten transfer dojdzie do skutku myślicie już tak na koniec tego tematu. Ja, ja Jeżeli dojdzie to na pewno w, w wakacje. Ale ja bym nie chciał po bo bo ostatni, Znaczy nie podoba mi się ostatnio jak Fabregas gra i w ogóle jakoś nie jestem przekonany, żeby wydawać na, na naszego wychowanka, który uciekł z Barcelony jakieś tam 50 milionów funtów czy euro, skoro mamy już w zapleczu kolejnych dobrych zawodników i jeszcze Afelaj przychodzi. Więc nie sądzę, żeby był potrzebny, no, ale myślę, że, że w klubie jest ciśnienie na to, żeby sprowadzić Fabregasa do Barcelony. No. Niech próbują, no tylko żeby nie, nie przesadzali z tymi pieniędzmi. Tomek? Zgadzam się. Bardzo chciałem go dwa lata temu. W ostatnie wakacje, bardzo byłem za jego przyjściem. natomiast obecnie kiedy i nie sta, nie ma problemów zdrowotnych, kiedy Pedro cały czas gra dobrze i nie sta gra w środku pola. Nie wiem czy, czy byłoby miejsce dla Fabregasa plus tak jak powiedział Johnny, przychodzi Afelaj, który musi dostać parę minut. Na skrzydle również rozwija się Tiago Alcantara, który może już w na następnym sezonie będzie pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny, więc tak do końca nie wiem, czy, czy, czy byłoby miejsce Fabregasa. Z drugiej strony jest to jeden z niewielu zawodników w Europie, w tym momencie mających potencjał, by rzeczywiście Barcelonę w jakiś sposób wzmocnić, więc my tu też mamy bardzo ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o transfery. No tak nie zapominajmy o tym, że Fabregas jest jeszcze bardzo młodym zawodnikiem, nie wiem ile on ma, 22 3 lata, więc no... Jego, jego kupno to też jest perspektywa na przyszłość, jak szawi już niedługo nie będzie e, aż tak dobry jak teraz, więc e, pewnie w klubie się myśli o tym, żeby on zastąpił jego. No, okay. a... Ja bym w każdym razie nie, nie, nie chciał jakoś specjalnie, żeby Real trafił na Arsenal już w tej pierwszej rundzie Pucharowej Ligi Mistrzów, ale myślę, że tak na ćwierćwinną to, to już drużyna o sam raz. Przechodzimy do wydarzeń Premiera Division z tego weekendu. Mm, y, w sobotnich meczach parę niespodzianek, bo Hetapę wygrało z Alem 1 do 0. Ciekawostka z tego meczu jest taka, że w ogóle Villarreal przez 50 minut grał w przewadze i mimo wszystko nie był w stanie strzelić w gola i stracił bramkę w 90 minucie. Bramkę strzelił Albin, który miał już żółtą kartkę na koncie i po strzeleniu tego gola zrzucił koszulkę tak ostentacyjnie na na Murawę i, i dostał oczywiście drugą żółtą kartkę zastanawiające zachowanie tego zawodnika. Być może uznał, że już, już, już nie będzie potrzebny przez te ostatnie minuty drużynie, żeby, żeby to, to zwycięstwo dowieść. Mecz sędziował Pan Paredes Romero, który w meczu z Murcją, Realu z Murcją wyrzucił Murinio na trybunę i pokazał, ciekawostka, siedem żółtych kartek, dwie czerwone, także potwierdził mniej więcej to, co już wcześniej o nim widzieliśmy. W drugim sobotnim meczu Sevilla Sensacyjnie przegrała u siebie z Almerią. Dla Almerii to jest dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie i od razu nad tak silnym rywalem na wyjeździe. To jest piąta porażka Sewilli z rzędu licząc we wszystkich rozgrywkach. No i podopieczni Gregorio Manzano już wypadli z pierwszej dziesiątki po tej kolejce. W ostatnim meczu sobotnim Atletico wygrało z Deportivo 2 do 0 wreszcie odbijając się od dna i no, na, razie, na razie przynajmniej trochę sobie chyba humory poprawili. Z meczów niedzielnych Atletyk Bilbao wygrał ze Spaniolem 2 do 1. Herkules wygrał z, z Malagą 4-1. Marka napisała po tym meczu, że Pellegrini nie ma obrony, bo Malaga wygrywała już 1-0. Wyglądała dosyć, dosyć pewnie, tymczasem stracili aż cztery bramki. Bramki strzelali właśnie Trezegę, Drętę także z karnego. I ciekawostka: Abraham Pass, jego bramka na 3 do 1, to jest pierwsza bramka dla Herkulesa w tym sezonie, jest zielona przez Hiszpana. Lewandę zremisowało na wyjeździe ze Sportingiem Gijon i z meczu wielkiej dwójki. Real oczywiście wygrał z Realem Saragossa 3 do 1 na wyjeździe, a Barcelona wygrała z Sociedadem 5 do 0. W poniedziałkowym meczu Walencja zremisowało za stosuną 3 do 3, prowadząc przez cały mecz niemalże i Unai y Emery, trener Walencji był bardzo rozczarowany, powiedział, że jego drużynie zabrakło charakteru. Na pewno charakteru nie brakło podopiecznym kamaczu, którzy, którzy mimo, mimo że przegrywali, to byli w stanie jednak do tego remisu dojść. I może parę słów na temat właśnie najciekawszych wyników. Villarreal, pierwsza porażka od, od dłuższego czasu i dopiero trzecia porażka w sezonie. Trzeba oczywiście liczyć jeszcze tą z Barceloną. Także koniec dobrej serii dla nich. Johnny, ty, ty, ty, ty trzymasz kciuki za, za Real, jako swoją drugą drużynę w, w tej lidze. czy jesteś bardzo rozczarowany tym, tym wynikiem? No na pewno z przebiegu, z przebiegu meczu i, i w ogóle po, ostatni, po ostatnich meczach Realu, nie spodziewałem się, że jest w stanie przegrać z Hetafę. Nawet na wyjeździe. Poza tym mecz im się dobrze ułożył, bo czerwona kartka w 40. już tam w pierwszej minucie bodajże został wyrzucony Daniel Diaz. Tak więc w ogóle się tego nie spodziewałem i mam nadzieję, że VRL, że to nie jest oznaka słabszej formy, jakby już kryzysu VRL tylko po prostu jakaś wpadka, taka niespodziewana. No nie zagrał Rosji, ale no nie można tego tak... Nie, znaczy nie sądzę, żeby to było, była, było aż takie wielkie osłabienie dla realu, Szczególnie, gdy gra się w 10, przeciwko 10. Tak więc to no, duży zawód, no, ale mam nadzieję, że to, że to tylko wpadka. Tomek, to oglądałeś ten mecz Atletico z Deportivo. Czy myślisz, że, że, że, że to zwycięstwo będzie oznaką dla Atletico, że oni już z dołka wychodzą? i że teraz już będzie tylko lepiej. Myślę, że, że z takimi zespołami jak Atletico nigdy nie wiadomo. Jeśli mecz im się dobrze ułoży, mogą wygrać z każdym, oprócz Barcelony i Realu ostatnio. Natomiast jest to strasznie chimeryczny zespół. Nie, nie jestem w stanie przewidzieć ich kolejnych wyników. Natomiast zawsze, zawsze warto ich oglądać albo dla popisów Kuna Aguero, który, który akurat w sobotę miał fantastyczne spotkanie, strzelił dwie piękne bramki, albo dla Forlana, albo też dla trenera, który, nie wiem, czy, czy, czy oglądaliście ten imik mecz ze Espaniolem, gdzie, gdzie, gdzie bywało <śmiech> niesamowite burdy po spotkaniu. Także jest, jest to zespół, na który warto rzucić okiem, ponieważ zawsze coś ciekawego się dzieje na boisku tak. i poza nim. Kike Sanchez Flores drugi raz rzędu już był na trybunach właśnie takie pytanie kogo wam przypomina Kike Sanchez Flores, bo nie wiem czy tylko ja mam taką wixę. Doktor House oczywiście. Doktor House zdecydowanie. No, dobrze uspokoiliście mnie ostatnio przy, przy piwie nikt mnie nie wierzył jak oglądaliśmy ten mecz wspólnie ze znajomymi. Nie ja, ja potwierdzam i jeszcze mogę ci podać linki, że, że nie, nie, nie my pierwsi na to wpadliśmy nawet. W internecie można, można znaleźć. Ok, ok. Tak, Kike House na trybunach, drugi raz, drugi raz z rzędu. W ogóle on się komunikował przez, przez telefon oczywiście cały czas ze swoim sztabem, ale odebrałem wrażenie, że wielokrotnie, kiedy któryś z asystentów tłumaczył drugiemu trenerowi jego, jego polecenia, tak jakby oni nie rozumieli, o co mu chodzi, cały czas rozkładali ręce, robili jakieś, jakieś, jakieś krzywe miny. Ale A jak House oczywiście... mówi do kogoś, to też nie, nie rozumieją go za bardzo. Więc... Może, może to jest podobieństwo dalej idące. W każdym razie Atletico wygrało, wreszcie wydawało się mieć, mieć trochę motywacji więcej niż w ostatnich meczach. No i oni zaklepali ostatnio transfer Eliasza, rozgrywającego Corinthians. I kto wie, czy to nie będzie dobre wzmocnienie dla nich na następną rundę, bo im właśnie brakowało rozgrywającego środkowego. Zobaczymy. Zawodnik ma przyjść dopiero w styczniu oczywiście. Przechodzimy teraz do meczów wielkiej dwójki. Już najpierw na tapetę bierzemy Real, który wygrał z Saragosą 3 do 1. Sam, sam w sobie mecz nie był jakiś porywający. Real po początkowych problemach w pierwszych minutach strzelił trzy gole, po czym Saragossa jednak potrafiła się odgryźć i, i wywalczyć. Casillas w 400 meczu swoim w Primera Division stracił jednak gola. W ogóle jak się nad tym zastanowić. On ma dopiero 29 lat i 400 meczów rozegranych w lidze musiałby właściwie grać prawie że 11 pełnych sezonów bez, bez, bez przerwy. On debiutował w wieku 18 lat, także strasznie, strasznie imponująca statystyka. Bardzo dobrze zagrał Ozil w tym meczu, który wyglądał, wyglądał nieco, nieco, nieco odważniej powiedzmy się zaprezentował niż, niż dotąd. Otworzył wynik oczywiście z, z podania Marcelo. Innym bohaterem Realu Madryt Las, Arbeloa także bardzo dobrze wyglądał. Myślę, że to, że Mourinho oficjalnie namaścił go na, na, na, na obrońcę pierwszego składu kosztem Sergio Ramosa mogła, mogło Alvaro dodać trochę pewności siebie i trochę motywacji. Zawiódł natomiast Benzema, który po raz kolejny w meczu o stawkę nie był w stanie, no, nie był w stanie strzelić gola. Pierwszą połowę miał nie najgorszą, ale, ale potem już zgasł. I a propos tych napastników Realu, bądź ich braku, zadebiutował Morata w pierwszym składzie, to jest już piąty debiut Canterano w tym sezonie. Wszedł co prawda tylko na dwie minuty i niewiele był w stanie pokazać, ale myślę, że ponieważ Higuain ciągle jest kontuzjowany, to Morata akurat zostanie w tym, w tym pierwszym składzie w przeciwieństwie do, do zawodników typu Juana Carlosa czy, Morady, czy Sarabi, którzy po debiucie jakoś, jakoś z tej pierwszej drużyny po prostu wypadli i śladu po nich na razie nie widać. I Chciałem was zapytać w kontekście właśnie transferów możliwych Realu na pozycję napastnika chciałem wam krótko podać listę, listę potencjalnych celów transferowych. Chciałem żebyście powiedzieli może powiedzmy w skali od 1 do 6, jak, jak oceniacie tych zawodników? OK? OK, OK. Dobra, zacznijmy w takim razie. Może Hugo Almeida już jest potwierdzony do Besiktasu więc więc o nim nie będziemy mówić. Dobra, Edin Dzeko 1 do 6. Johnny? Eee, 3,5. Tomek? Również trójka. Myślę, że tak, w okolicach trzech. A No myślałem mówiąc, że, że że wyżej mu dacie. Dobra, to może spróbujmy tak. Jorentę. No co z pięć. Piątka też. Aha, czyli wyżej, wyżej od Jeko. Czyli jednak Jacko taki gorszy i re, według was jest. A dobra. On, on gra w słabszej lidze też. No to w Bundeslidze można sobie Elbert strzał, w Bundeslidze dużo goli też. też. Okej, okay, dobra. W takim razie idziemy dalej. Diego Milito. W formie sześć. W formie co najmniej piątka, natomiast obecnie trzy. Obecnie też tak myślę. <grym> okay, ja myślę, że to by był o tyle, o tyle dobry transfer, że, um, że, że to jest dosyć pewny zawodnik. On jest sprawdzony na, na, na, na, na najwyższym poziomie, natomiast faktycznie teraz, teraz formę ma nie najwyższą. A Bajor 4 5, no to zależy też od formy, ale 4-5 myślę. Jeśli, jeśli ma tak zwaną czystą głowę i rzeczywiście chce mu się grać, to piątka. Myślę, że zawodnik ma wielkie możliwości. Mm -hmm. Natomiast chce mu się grać raz na ruski rok, więc co najwyżej cztery w takim razie. No właśnie, to za zachowanie można mu trochę ocenę obniżyć. Faktycznie Adebayor talent olbrzymi, ale, ale, ale z dyscypliną ma mocne problemy. To tyle, tyle jeśli chodzi o moje propozycje tych transferów. Czy przychodzi wam jeszcze do głowy jakiś jakiś zawodnik, który w tej chwili byłby do wzięcia w tej zimy i który by, nadałby się powiedzmy na klasyczną dziewiątkę dla, dla topowego klubu? Nie wiem, czy by się nadał, ale czytałem, że Waldes ma podobno przyjść ten z, H, z Herkulesa, tak? Nie, nie, nie. nie. Ma już taki transfer. Nie, nie, nic z tego nie będzie na pewno. Jemu daję dwójkę. No, no on wam strzelił gola na Camp Nou, tak nie Dlatego dwójkę. Okay. Ostatnio na oficjalnej stronie Realu Madryt pojawiły się takie filmiki na których zmontowane były występy młodych Canteranos z Realu ze zawodnikami pierwszego składu. I wygląda na to, że Florentino Perez i zarząd postanowili promować nieco Canterę. I zastanawiam się czy te debiuty w tym sezonie Juana Carlosa Pablo, Pablo Sarabi czy Mateosa na przykład, nie są trochę związane z tym właśnie, że, że Real chce móc swoją szkółką się pochwalić. Tym bardziej, że ci zawodnicy po tych parominutowych występach po prostu znikają ze składu. Sarabia wydawało się, że zagrał dobrze, tymczasem do Saragosy w ogóle nie pojechał. Trochę inna sprawa może być z Moratą, bo po prostu brakuje napastników, ale czy widzieliście kogoś z tych młodych zawodników Realu i czy, czy, czy widzieliście po nich jakieś, jakieś oznaki talentu, powiedzmy okiem, okiem, okiem rywala? Może Tomek. Prawdę mówiąc ciężko ich było zobaczyć, bo albo grali w kompletnie nieważnych meczach, no, które każdy śledzi, albo grali po 2-3 minuty. No, jest, są To takie wprowadzanie, wprowadzanie wychowanków a la Real Madrid, czyli kompletnie... Niepoważne, sztuka dla sztuki, tudzież jak wspominałeś o tych filmikach, tworzenia jakiejś rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, tak naprawdę, no bo no nie przypominam sobie zawodnika w ostatnich latach, który z Cantery Realu przebiłby się do pierwszego składu. Nie mówię tutaj o zawodnikach odkupionych później, którzy też okupują ławkę rezerwowych, ale bezpośrednio takiego zawodnika nie było. Więc no, mi się to szkolenie w Realu bardzo podoba, wielu wielu na pewno podnoszą poziom Ligi Hiszpańskiej, wielu wielu dobrych zawodników dają do innych klubów, także nie, sami z tego nie mają nic, więc jestem za tym, żeby to szkolenie w Realu dalej wyglądało podobnie. No Właśnie tu jest różnica, bo Real, chyba ta szkółka się nazywa La Fabrica, tak? Nie wiem, te, te, tak, te, te tak, filmiki, tak. właśnie to jest bardziej Fabryka. Oni po prostu real produkuje zawodników na masową skalę, potem ich sprzedaje, tak jak jakieś produkty. Ale Johnny, to w takim razie trzymając się, się nazewnictwa to wasza, się nazywa La Masia, czyli farma, tak że wy hodujecie zawodników w ogóle. Ale hodujemy tak, dla siebie. Ale jak krowy. No, ale przynajmniej u nas grają, nie, nie sprzedajemy przynajmniej ich. przynajmniej ich doicie potem. Dokładnie. Tak więc wiesz, no, no, trudno jest zauważyć tych zawodników i talent w nich, w jakikolwiek, jeżeli na boisku się pojawiają na trzy minuty e, końcowe i raz dotkną piłkę. Więc no, można, mo, można powiedzieć, że dobrze się ustawiają, jeżeli coś. No, Salabia nawet miał piętkę, którą założył siatkę obrońcy OSE. Także nawet dużo się nauczył na tych treningach. Będzie opowiadał swoim dzieciom na pewno o, o tym wyczynie. Podejrzewam, że to będzie jeden z jego niewielu występów w realu. Jak skończy w hetafe, to będzie dobrze. Morata powiedział, że swoje koszulki z Debiutu z Saragosty nie sprzeda nawet za 20 milionów euro. Ale faktem jest, że, że, że, że to wprowadzanie zawodników do pierwszej drużyny no, pozostawia dużo do życzenia. Jeśli chodzi o tą politykę odkupywania zawodników, nie jest to najgorsza moim zdaniem z polityk. I gdybyśmy jeszcze mieli De La Reda, gdyby, gdyby nie jego pochowa dolegliwość, to myślę, że był to zawodnik, który miał jeszcze większą szansę od Granero gry w pierwszym składzie. Natomiast teraz mówi się dużo o tym, że ośmiu że zawodników pierwszego składu jest niedostępnych dla Mourinho na mecz Także kto wie, czy, czy właśnie nie będzie to te braki kadrowe nie będą szansą dla zawodników takich jak Morata, czy może nawet Sarabia, żeby przynajmniej te te, te, te więcej minut na boisku na razie, na razie dostać. Tak, tylko że, że zauważę, że, że, że te minuty na boisku nie są wynikiem jakiejś polityki wprowadzania tych zawodników, tylko są potrzebą chwili, więc oni oczywiście mogą teraz te parę minut zagrać, ale nie ma to nic wspólnego z jakąś szeroko okrojoną strategią wprowadzania młodych zawodników. To prawda, ale gdyby, gdyby nawet im się udało w paru meczach złapać po, po 20 minut, pół godziny, do takich zawodników bardzo ważny jest właśnie kontakt z tą, z tą żywą piłką na najwyższym poziomie i ja myślę, że też dawania szansy tym zawodnikom, nie, nie, nie ułatwia sytuacja, bo Mourinho musi w bardzo szybkim czasie zmontować całą drużynę, a on przed sezonem miał grupę praktycznie kompletnie niezgranych zawodników, i gdyby on w tym momencie jeszcze próbował do tego dokładać tych młodych, to proces budowania drużyny byłby jeszcze dłuższy. Ja myślę, że dużo łatwiej by to było na przykład w przyszłym sezonie. Zobaczymy oczywiście jak to będzie, ale kiedy ta drużyna już jest, już jest zgrana i, i, i, i zbudowana, to wtedy łatwiej jest też pojedynczych zawodników wprowadzać, bo po prostu oni się wystarczy im wpasowywać w system, a, a, a nie jest tak, że po prostu zabierają czas zawodnikom pierwszego składu, którzy jeszcze tak do końca się nie rozumieją. A skoro powiedziałeś o Mourinho, to Mourinho w ogóle nie słynie z tego, że on wprowadza jakichś młodych zawodników do składu. Ja nie pamiętam, żeby w Chelsea czy w Interze jakiś młody zawodnik, młody talent zabłysnął, czy to w lidze, czy to w lidze mistrzów, czy nawet w pucharze ligi angielskiej. Mourinho zazwyczaj gra z sprawdzonym, z sprawdzonym składem, niewielkie zmiany wprowadza chyba że no nie wiem, Robert Hood jedyny młod, który skończył nie wiem czy w Southamptonie czy w Sunderlandzie, który zasłynął w Chelsea tym, że jako środkowy obrońca grał jako środkowy napastnik w ostatnich minutach. To, to jedyny zawodnik, który mi przychodzi do głowy. Tak więc młodzież Realu nie ma dobrze w ogóle, a za Zamorinią można mieć jeszcze gorzej. Więc no, to, nie, to nie jest optymistyczna wizja dla, dla, dla tych młodych zawodników, o których wspomniałeś. Dlatego pewnie niedługo zostaną wytransferowani gdzieś do Osasunnych, etafę Majorki i innych zespołów. Zobaczymy. Na razie po Sarabie zgłasza się Sporting Braga. Póki co Pablo zostaje w no i będzie czekał na swoje szanse w pierwszym składzie. Przechodzimy do meczu Barcelony. Barcelona wygrała z Real Sociedad. Dla mnie zaskoczenie, można powiedzieć. Nie, żartuję oczywiście. Ja liczyłem, że, że Sociedad może sprawić niespodziankę. Liczyłem na to, że Barcelona ich zlekceważy, ale, ale e, nawet nawet jeżeli Barcelona nie wyszła jakoś mocno zmotywowana na ten mecz, to Sociedad po prostu za mało pokazał, żeby był w stanie Barcelonie zagrozić. Co sądzicie o przebiegu tego meczu? I pytanie od razu bardziej ogólne, czy Barcelona, kiedy wychodzi w miarę skoncentrowana na boisko, czy uważacie, że jest w ogóle możliwość, żeby w najbliższym czasie zjeciła punkty z meczu z kimkolwiek, Tomek? Za tydzień czeka nas ciężki mecz ze Spaniolem. Do tego meczu zawsze, zawsze podchodzę z pewnymi obawami, więc oczywiście jest możliwość stracenia punktów jest zawsze, plus to, o czym pewnie wiele osób już słyszało, czyli budowanie formy zespołu Barcelony. Ten szczyt formy właśnie miał przypaść na listopad, początek grudnia. Za Guardioli zazwyczaj najsłabsze mecze rozgrywamy w styczniu, w lutym, więc w tym okresie może nam się przydarzyć jakaś strata punktów, natomiast y, wiele osób chciałoby mieć taki spadek formy, jak, jak przeżywa Barcelona, wiele zespołów chciałoby mieć taki spadek formy, więc y, nie, nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów, ale musimy ją brać pod uwagę. Tak, ja, ja się zgadzam, że ten naj, najcięższy mecz teraz y, to, jest właśnie, to są właśnie derby ze Espaniolem, które za, zawsze są ciężkim meczem dla Barcelony, nieważne w jakiej jest formie. I tak jak Tomek powiedział o tym budowaniu formy, właśnie w styczniu i lutym ma przyjść te, te, ten gorszy okres, ale w tym roku myślę, że nawet jeśli przyjdzie ten gorszy okres, to mamy na tyle dobrych, dojrzałych zawodników i młodych też, którzy wchodzą do zespołu i chcą się pokazać. Jeszcze przyjdzie Afelaj, który będzie musiał się pokazać, bo, bo, bo, bo to jest transfer, z którym wiążemy nadzieję. I myślę, że ten styczeń i luty będą wyglądały trochę lepiej niż w poprzednich latach. Także dlatego, że no konkurencja z Realem jest bardzo, bardzo m, zacięta i dopóki Real nie będzie tracił punktów, Barcelona też sobie nie może pozwolić na to. Więc do każdego meczu teraz podchodzą zawodnicy Barcelony z jakby podwójną motywacją, nie tylko żeby wygrać, ale też żeby utrzymać się na pozycji lidera i do Grand Derby kolejnych być na tej pozycji lidera albo co najmniej mieć tyle samo punktów co Real. Tak więc myślę, że dopóki Barcelona ma tą koncentrację i ma, ma, ma tą świadomość, małej różnicy punktów dopóty do yy, będzie dobrze grała. No. Może nie, nie tak zawsze, nie, nie tak jak w ostatnich meczach, kiedy trzeba po 3-5 goli, i nieważne kto jest przeciwnikiem, yy, ale, ale no, no, no, jakieś tam zwycięstwa pewnie będą. Zobaczymy, czekamy na, na następną kolejkę. Będzie bardzo ciekawa właśnie ze względu na derby Barcelony oraz na mecz Real z Sevilla. To są zawsze, zawsze trudne mecze dla, dla obu, obu wielkich drużyn. I, I na koniec jeszcze jedna sprawa związana z Barceloną. Dużo się mówiło w zeszłym tygodniu o sprawie koszulkowej. Roser zdecydował się podpisać umowę sponsorską i sprzedać miejsce na koszulkach Qatar Foundation, swoją drogą dość chyba, chyba tej, instytucja. W każdym razie to jest, to jest pierwszy pierwsze taki przypadek historii Barcelony. No i oczywiście mm, ja chciałem Was zapytać, co o tym sądzicie. Podejrzewam, że, że niewiele będziecie mieć ciepłych słów na ten temat Johnny. No nie mam żadnych ciepłych słów. Już napisałem dwa, dwa wpisy na blogu o tym nie chcę się za bardzo powtarzać, ale no to jest zła decyzja moim zdaniem. Wiadomo, że z ekonomicznego punktu widzenia jak najbardziej opłacalna, najwyższy w historii kontrakt sponsorski. Oczywiście, jeżeli chodzi o reklamę na koszulkach, 30 milionów za sezon. Ja tylko ściśle, że Qatar Foundation to nie jest, to nie oni wykupili, to nie oni podpisali umowę, tylko Qatar Sports Investments, a który udostępnił reklamę Qatar Foundation, to takie zagmatwane, ale no, też się zastanawiałem skąd niby Qatar Foundation, które, która jest organizacją non-profit i która pomaga y, tam osobom, które są uzdolnione, y, y, rozdaje stypendia, miało, miałaby tam 160 milionów dolarów czy tam euro y, na zwykłą reklamę na koszulkach, y, tak więc to, to takie uściślenie. No Nie podoba mi się to, w, w jaki sposób podjął tę decyzję Rosel, który no najpierw, gdy objął prezydenturę, powiedział: Zakwestionował decyzję Laporte o tym, że Cruyff jest honorowym prezydentem. Zakwestionował, zakwestionował ją z tego powodu, że była podjęta jednomyślnie przez, ty, przez tylko jednogłośnie. Laporte, jednogłośnie, a powinna być poddana pod głosowanie. Kibi socjus. No a z taką ważną sprawą, jak reklamy na koszulkach, y, y, Rosel nie miał problemu, żeby podjąć ją sam, więc no, smutne, smutna decyzja, no ale to już nic, tego nie, już, już nic się nie da zrobić. Ważne, że wygrywamy na boisku i, i pokazujemy najlepszy futbol, jaki jest możliwy do osiągnięcia w tej chwili. Tomek, czy... Czy, czy można powiedzieć na przykład, że, że ta decyzja Rosella jest taką racjonalizacją polityki klubu, która do tej pory być może była trochę jakby zawieszona w chmurach, no bo jednak 30 milionów za sezon, czy nawet gdyby to było trochę mniej, do tej pory to były pieniądze, które po prostu, no, które, które leżało obok, a których nie braliście. Czy, czy, czy dla Ciebie to jest jakiś pozytywny, ta, ta decyzja ostatnia? Fu, ciężko, ciężko mi tutaj szukać pozytywów, ja, ja też byłem bardzo przywiązany do tej tradycji nie, braku reklam na koszulkach, myślę, że cała akcja była dosyć sprytnie przygotowana ale tak naprawdę, y, może niewiele osób pamięta, ale już, już Laporta miał w planach wprowadzenie reklam na, na koszulkach, ostatecznie na szczęście do tego nie doszło. Pojawiło się logo UNICEF-u. Zdaje mi się, że to logo UNICEF-u miało na celu takie stopniowe przyzwyczajanie kibiców Barcelony do tego, że na koszulkach znajduje się jakikolwiek napis. Natomiast myślę, że nieprzypadkowe były też raporty bo po tym, jak został prezydentem o fatalnej, rzekomej fatalnej, fatalnej sytuacji finansowej klubu. Jak wiemy, powstały dwa raporty finansowe raport Laporty, który wykazywał zyski, raport Rossela, który wykazał ogromną e, stratę, więc e, myślę, że również ten, ten raport był e, takim, e, takim ruchem wyprzedzającym trochę e, ostatecznie ruch podpisania kontraktu na reklamę na koszulkach, by Russell miał po prostu lepsze uzasadnienie do tego czynu. No to, natomiast oczywiście nie, nie, nie będę tutaj, nie będę rozdzierać szat może nad tymi reklamami, to, to, to nic nie zmienia tak naprawdę w moim uczuciu, gorącym uczuciu dla Barcelony, no, natomiast jest to smutna sprawa, no co tu dużo mówić, no jest to smutna sprawa. Także Barcelona oddaje, rezygnuje z tradycji, ale za to wspomaga swój budżet dość, dość wydatnie. Um, ja bym chciał powiedzieć, że te 30 milionów, jeżeli się spojrzy na budżet Barcelony, to nie jest wcale tak dużo. Nie mówię, że kontrakt powinien być jakiś większy, bo to jakby nie zmienia faktu, ale Tłumaczenie właśnie tym, że mamy złą kondycję finansową i 30 milionów, a jak się patrzy na nasz budżet i z tego co przedstawiał Rosol tam było 400 milionów długu, no ale, to 30, 30 milionów to tak... Ale tak pomyśl zwany, że to przez, przez 5 lat to będzie 150 milionów. 160, no tak, no ale to przez 5 lat, nie? No to a ile wzrośnie jeszcze dług przez te 5 lat jak Rosol będzie tak zarządzał, to nie wiem. No jak, jak na, na razie generuje przychody. tak, tak, tak. <głos> Tylko niewiele będzie miało do sprzedania. E, może na sam koniec już, ponieważ w piątek losowanie Ligi Mistrzów już niedługo. E, m, chciałem, żebyście powiedzieli kogo sobie życzycie jedną drużynę z, z tych, które, które Barcelona może wylosować. E, Tomek. E, ja bym chciał zobaczyć mecze z Marsylią albo z Romą. O, może Roma w takim razie, chyba możemy na nich wpaść Roma. Roma, Johnny? Milan. Milan, to był A co, Milan? W każdym go chętnie zobaczył. Um, no, ja dla Realu, jeśli, jeśli, jeśli kogoś to obchodzi, chciałbym. chciałbym Leon, obchodzi, ich obchodził. Dlatego mówię. Chciałbym, żebyśmy zagrali z Lionem, bo po pierwsze, to jest to jest solidna drużyna, która by była dobrym przetarciem przed ewentualnym atakiem na wyższe, na wyższe fazy ligi mistrzów. No i mamy z nimi rachunki do wyrównania. Także myślę, że to była dobra okazja do, do rewanżu. Ja, ja również z chęcią zobaczę ten mecz. Mam fantastyczne wspomnienia ze, ze spotkań Real Leon. Ja też mam fantastyczne wspomnienia, ale w tym, w tym sezonie chyba Leon nie jest aż tak mocny jak poprzednio, niestety. No właśnie, ja też bym chętnie ten mecz zobaczył. Czekamy na losowanie w takim razie. Myślę, że parę słów powiemy w następnym podcaście o tym. A teraz już kończymy na dzisiaj. Zapraszamy wszystkich do do czytania oczywiście naszego bloga. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania strony Realservice.pl gdzie codziennie dużo nowości z, na temat tego co się dzieje w realu. E, no a ja już dziękuję wszystkim za uwagę. E, dziękuję Tomkowi. E, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję Tobie Johnny. Do usłyszenia również. Dziękuję Ci cichanie, Dziękuję Tomasz. I Dziękujemy wszystkim. Do usłyszenia następnym razem. <śleszanie>